Źródeł. Gdzie je znaleźć? W którym momencie? To nie ja sobie przyznam. Copyright, tę metaforę zamknięcia w dwóch bańkach niejako tych, którzy z jednej strony chcą, żeby nadal było tak, jak było do tej pory, żeby te oświecone elity mogły rządzić w przekonaniu, że wszyscy pragną ich światłych rad i godzą się z terapią, którą fundują nam, chorym prostakom, chorym na rozmaite choroby przeszłości, wstydliwe, których już nie powinno być w XXI wieku, takim jak przywiązanie do narodowej tradycji, do religii, do rodziny. No i z drugiej strony, my, prawda, przepraszam, dla uproszczenia, taki podział tutaj za Bruno Latourem, francuskim kulturologiem. Powtórzę: My, którzy nie chcemy, żeby ten stan rządów nad nami, rządów terapeutów, którzy chcą nas wyleczyć z naszej tożsamości, żeby trwał i pragniemy uciec gdzieś w przeszłość, w spokojną przeszłość, która kiedyś była, ale czy może trwać wiecznie, czy możemy do niej wrócić. Tak to przedstawił ów bardzo popularny we współczesnych naukach społecznych i humanistycznych francuski intelektualista i myślę, że w niemałym stopniu to jest trafna diagnoza. Ja nazywam ten sam podział dobrowolnym zamieszkaniem dwóch stron tego sporu jakby zbudowanych przez nas gettach. Doskonale się w nich czujemy, bo przecież jesteśmy wśród swoich, czytamy swoje gazety, swoje portale informacyjne, tam możemy spokojnie poujadać sobie na drugą stronę i takiego ujadania posłuchać zanikła komunikacja między tymi gettami, w których się pozamykaliśmy. Przestaliśmy rozmawiać ze sobą, możemy tylko na siebie krzyczeć od czasu do czasu, przejść od słów do rękoczynów. Rzeczywiście wymaga ta sytuacja dzisiejszego podziału jakiejś refleksji i próby odpowiedzi na pytania, które pani postawiła. Czy musimy, czy jesteśmy skazani na udział w tej światowej wojnie domowej? Tu akurat Copyright sobie przyznam, przynajmniej ja nie spotkałem wcześniej użytego tego określenia. Choć w globalnej wiosce można zaryzykować przypuszczenie, że, że ktoś. Już na to wpadł. Może tak. już na to wpadł, ale w każdym razie tutaj nie powtarzam tego za nikim. Tej formułki Światowa Wojna Domowa. Formułki, która wydaje mi się dobrze oddawać ten stan rzeczy, który określała sekwencja przez panią wymienionych wydarzeń. Prawda? To nie jest tylko jakiś bunt za ścianka, jakieś Węgry, Polska, jak to czasem pogardliwie próbowano przedstawiać, No, ale to jest seria wydarzeń, które obejmuje Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Włochy, Francję. I to nie jest tylko bunt prawicy przeciwko oświeconym postępowym elitom, bo przecież we Włoszech, Referendum, które przegrała siła establishmentu reprezentowana przez premiera Renciego głównie obalili raczej przedstawiciele radykalnej lewicy, czy sił anarchistycznych nawet można byłoby tak powiedzieć, do spółki z niektórymi siłami prawicowymi. A więc raczej jest to antyestablishment, zmęczenie establishmentem przeciwko tym siłom, które wciąż ów establishment głównie liberalny. Wierzą i popierają go jako bezalternatywny układ. Powiedział pan kilka razy o copyright. Czy to pana koncepcja, że wszystko zaczęło się w raju od Adama i Ewy? Od wyboru, od nieposłuszeństwa, bo taka jest natura ludzka? Pracuję nad historią średniowieczną Polski, a w średniowiecznej wyobraźni wszystko starano się wyprowadzić z księgi rodzaju, a więc z okresu przed upadkiem lub też samego momentu upadku związanego z pokusą w raju przez węża reprezentowaną. I ten świat po upadku rzeczywiście znajduje tyle rozmaitych przykładów, że i dzisiaj możemy z tej perspektywy spojrzeć na ową wojnę domową. To jest przekonanie chyba dobrze opisane w Księdze Rodzaju, w raju i upadku potem, by być jak bogowie, spróbować urządzić sobie tutaj świat doskonały, i za każdym razem to się nie udaje. Ta wieża Babel, którą sobie budujemy, rozpada się, że jesteśmy skłóceni, podzieleni na języki. Symbolem szczególnie wymownym tutaj jest oczywiście starcie Kaina-Jabla, ta światowa wojna domowa, która odbyła się na początku historii opisywanej przez natchnionego autora Księgi Rodzaju. Ta historia, która no, znajduje swoje odzwierciedlenie wciąż w kolejnych epokach ludzkości. Ja pamiętam taką wstrząsającą dla mnie wizytę w pierwszym obozie koncentracyjnym zbudowanym na kontynencie europejskim. To jest pod kazaniem w Sfijaszku, gdzie w 1918 roku bolszewicy nakazali zbudowanie obozu dla swoich przeciwników. Tam właśnie podobno, tak mówił nam przewodnik oprowadzający po tym niezwykłym miejscu nad bardzo szeroko rozlaną w tym miejscu Wołgą, Lew Trocki, który był zleceniodawcą powołania tego obozu, postanowił zbudować pomnik Kainowi jako pierwszemu buntownikowi przeciwko Bogu. Przekroczył ten zakaz, nie zabijaj swojego brata, najbardziej dosłownie. I z punktu widzenia tych, którzy ów bunt czczą, którzy uważają, że to jest symbol wolności człowieka, zbuntowanie przeciwko przykazaniom, przeciwko prawom postanowił uczcić tego właśnie patrona wszelkiego buntu, czyli Kaina pomnikiem, który tam przez kilka lat w obozie koncentracyjnym w Spijarsku stał, dopóki się nie rozpadł wraz z karierą samego Trockiego. To rzeczywiście jest jakieś smutne memento tych prób buntu przeciwko pewnemu porządkowi moralnemu i zarazem pychy ludzkiej, która próbuje stworzyć porządek doskonały. Ostatnim chyba przykładem tej pychy był manifest ogłoszony w 1989 roku na łamach amerykańskiego liberalno-konserwatywnego dwumiesięcznika National Interest przez amerykańskiego politologa Francisa Fukuyama. O końcu tak, historii. Tak, tak. Tytuł tego artykułu brzmiał po prostu Koniec historii. Historia była przez duże H pisane. Później ten artykuł rozrósł się do książki, a teza była prosta, no skoro... Komunizm upada, Związek Sowiecki rozwiązuje swój obóz, a wkrótce jak się okazało sam się rozpadnie. To znaczy zwyciężyła cywilizacja zachodnia w swojej wersji dojrzałego liberalizmu, materialnej cywilizacji wideo i stereo, jak to wtedy określał Fukuyama. I skończyły się konflikty. Teraz to tak, już to to tylko to szczęśliwość tak, i raj. Tak, że będziemy używać tylko tego dobrobytu materialnego. Okazało się bardzo szybko, że Fukuyama nie miał racji, że ta pycha wynikająca no, z takiego, a nie innego zakończenia zimnej wojny okazała się szybko, nie tylko krótkowzroczna, ale ukarana. Sam się z niej wycofał po dekadzie czy dwóch dekadach. To prawda, ale to jest przykład, powiedziałbym, bardzo podobny zresztą do Zbigniewa Brzezińskiego, człowieka, który słynie z proroc, które się nie spełniają i żadna kompromitacja jego przepowiedni nie jest w stanie zmienić dobrego samopoczucia autora na temat własnych zdolności i klaki, która towarzyszy jego publikacjom kolejnym. Ale zostawmy biednego Fukuyamę. Wróćmy raczej do tezy, którą postawił. Tej właśnie, że już nie będzie żadnych zasadniczych konfliktów. Drobne konflikty oczywiście miały być. Okazało się, że jednak parę takich konfliktów zasadniczych trwa, odgrzewa się na nowo. To jest oczywiście fundamentalistyczny islam. To jest także rywalizacja Chin o pierwszeństwo ze Stanami Zjednoczonymi. Na razie cicha, spokojna, ale przecież niewątpliwie pod jej znakiem będzie odbywała się duża część historii naszych dzieci i wnuków. I dostrzegalny dzisiaj bardzo mocno problem rosyjskiego neoimperializmu. Rosja świadomie rzuciła wyzwanie projektowi końca historii. W roku 1997 taki rosyjski, bardzo oryginalny filozof polityki Aleksander Sergiejewicz Panarin tak nazwał właśnie swoją książkę, bardzo wtedy w Rosji popularną, Zemsta Historii, która była odpowiedzią na Fukuyamę, że historia weźmie swój rewanż na takich naiwnych lub cynicznych właścicielach końca historii. No i widzimy jak historia ten rewanż bierze. Bierze go także w tym wymiarze buntu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę buntu społeczeństw przeciwko zarządzającym nimi fachowcom. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Zapyta Bóg w złym niebie Co dałem Mu od siebie Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym Żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Wszelkie Dziś z profesorem Andrzejem Nowakiem rozmawiam o źródłach buntu współczesnych społeczeństw przeciwko zarządzającym nimi fachowcom, przeciwko tak zwanym oświeconym elitom. Pan uważa, że historyczne korzenie takiej postawy to jest okres upadku autorytetu Kościoła, no bo przecież już XV wiek to jest trzech papieży, szerzy się husetyzm, przyszła reformacja, zatem wracamy do źródeł znowu. To oczywiście znów nie jest moja interpretacja, tylko bardzo często rozważany jest w takiej perspektywie czasowej kryzys wartości, rozbicie, jeśli można tak powiedzieć, horyzontu polityczno-moralnego Europy. No niewątpliwie z tego kryzysu XV wiecznego wyrasta Machiavelli ze swoim projektem nowej moralności politycznej, dla której jedynym układem odniesienia nie jest dobro i zło indywidualne, ale dobro i zło wspólnoty, takie w imię którego można poświęcić bez reszty wszelkie skrupuły moralne, wszelkie przykazania. Z tego kryzysu wyrasta podział w samym Kościele i możliwość przeciwstawiania jakby różnych interpretacji chrześcijaństwa, czyli tego głównego dla cywilizacji europejskiej układu odniesienia w zakresie moralności. I w imię Boga będzie można nawzajem się mordować. To straszne doświadczenie wojen domowych religijnych XVI wieku przecież rodzi z kolei odpowiedź w postaci lewiatana Tomasza Hobbsa, angielskiego, Uczonego, który świadomie ucieknie z Anglii przed wojną domową na teren Francji i te doświadczenia no niezwykle okrutnej, brutalnej wojny domowej, która toczyła się wtedy w Anglii, a warto to przypomnieć, bo czasem nam się wydaje, och, Polacy to ciągle się biją między sobą. Mamy jakąś dziwną skłonność do konfliktów wewnętrznych. Przypatrzmy się historii innych narodów, zobaczmy, że nasze wojny domowe to jest sama łagodność w porównaniu do tego, jak zabijali siebie nawzajem, z jakim okrucieństwem niszczyli swoje dziedzictwo kulturowe. Anglicy, Francuzi, Niemcy, no Hiszpanie. To tak na marginesie, żebyśmy nie myśleli w sposób naprawdę zaściankowy o sobie, że jesteśmy pępkiem wszelkiego zła. Dlatego Hobbes stworzył koncepcję państwa Lewiatana, państwa, które ochroni, osłoni obywateli przed tą bratobójczą walką, przed wojną domową. Tak, i wielu y, zgadza się z diagnozą Hobsa, że skoro największym zagrożeniem, jakie człowiek jest w stanie sobie uświadomić, jest śmierć, taka, która czai się za każdym rogiem, kiedy trwa stan realnej wojny domowej. To żeby uniknąć tego zagrożenia, trzeba oddać kontrolę nad nami, Komuś, kto zajmie się fachowo eliminowaniem zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa, to jest państwo. Hobbes nie przewidział specjalnie ograniczeń władzy tego państwa, rozwój liberalizmu po nim pójdzie tą ścieżką właśnie ograniczenia państwa. Anglicy, Locke, Mill będą rozwijali coraz bardziej w zniuansowany sposób tę koncepcję. Ale to, co pozostaje niezwykle ważne i, i dzisiaj czytelne w tej koncepcji Hobbesa, w koncepcji państwa lewiatana, to jest to, że to jakaś specjalna sztuka, umiejętność panowania nad ludźmi jest potrzebna, którą może wyspecjalizować tylko jakiś fachowiec właśnie. Oddanie władzy w ręce obywateli powoduje ryzyko wznowienia tej wojny domowej. Bo obywatele po pierwsze mogą wierzyć w tradycję dawnej, rzymskiej, antycznej wolności. I w imię tej wolności mogą próbować obalić władzę. Drugie niebezpieczeństwo, jeszcze silniejsze zdaniem Hobbesa, trzeba wyeliminować religię z umysłów ludzkich. Dopóki są ludzie, którzy się mniej boją śmierci gwałtownej niż potępienia wiecznego, porządek polityczny jest zawsze zagrożony. No bo ktoś może się nie bać zginąć, by walczyć o wolność, walczyć o swoją religię, ale tu właśnie mamy istotę dzisiejszego podziału, dzisiejszego konfliktu, bo ci, którzy idą faktycznie za Hobbesem, nawet jeśli nie słyszeli jego nazwiska, nie czytali Rewiatana, w istocie dzielą to samo przekonanie. Nie wolno oddawać głosu plebsowi, tłumowi. Coraz częściej pojawiające się, powiedzmy w ostatniej dekadzie XX wieku w Europie narzekania na tak zwany deficyt demokracji w strukturach europejskich, że Parlament Europejski jest zbyt oddalony od przeciętnego wyborcy, że są zbyt wielkie te okręgi, dzisiaj właściwie zostały całkowicie wyrugowane przez zupełnie inną perspektywę. A po co nam ta demokracja? Lepiej, żeby zarządzali nami ludzie, którzy się na tym znają lepiej od nas. Lud, demos. Jest niebezpieczny, bo może oczekiwać czegoś niewłaściwego. I powołuje się ciągle ten przykład, że przecież Adolf Hitler został wybrany w wyborach demokratycznych. To prawda, ale czy to znaczy, że mamy raz na zawsze skończyć z demokracją? Mamy powiedzieć, że rządzą nami niewybieralne elity i mówią nam, co będzie dla nas lepsze? To jest właśnie perspektywa Hobbesa ale perspektywa nie mniej niebezpieczna od perspektywy demokratycznej, a na pewno bardziej degradująca dla przeciętnego człowieka. Bo przyjęcie perspektywy hobsa oznacza, że no cóż, my o sobie nie będziemy nigdy mieli prawa decydować. Będą to robili za nas fachowcy. A fachowcy mówią zrezygnuj z religii, zrezygnuj z tożsamości narodowej, zrezygnuj z przesądów związanych z kultywowaniem więzi rodzinnych, bo im bardziej zatomizowane są, twoje więzi, relacje z innymi ludźmi, tym łatwiej tobą zarządzać. Im mniej pamiętasz, im mniej wiesz o historii, im słabiej orientujesz się w rzeczywistości innej niż tylko chwila bieżąca, tym łatwiej będzie tobą zarządzać, przyjmować rozkazy, które my, elita, tobie wydajemy. To jest odczucie wielu milionów ludzi dzisiaj we współczesnym świecie. Koncepcje przejęcia rządów przez fachowców, a raczej oświecone elity, pojawiły się już w XVIII wieku. I tutaj pan często odwołuje się do działalności zakonu iluminatów. Dlaczego? No, to jest często przywoływane w spiskowych teoriach dziejów, przykład działalności małej grupy, która postawiła sobie niezwykle ambitny cel zarządzania światem, tajne stowarzyszenie powołane w Bawarii drugiej połowie XVIII wieku. Ale istotnie ten zakon iluminatów wpłynął na bardzo wiele różnych organizacji jako pewnego rodzaju wzór, w jakim kierunku należy podążać. Zakon iluminatów nigdy żadnej kontroli nad, nad światem, ani nad Europą nie zdobył. Natomiast najpoważniejsi badacze historii politycznej, intelektualnej Europy, ja akurat korzystam pod tym względem ze studiów Reinharda Kozeleka, najwybitniejszego niemieckiego historyka idei, od kilku lat nieżyjącego, to właśnie on w swojej książce Kryzys i krytyka społeczeństwa mieszczańskiego w Europie analizuje ten fenomen, jego rozwój w wieku XVIII i właśnie ów wzór zakonu iluminatów. Ale to jest tylko przykład, to nie jest żadne centralne zagadnienie. My możemy z naszej polskiej historii w tym samym czasie, w drugiej połowie XVIII wieku, wskazać pewien typ mentalności mentalności, którą u nas odzwierciedla program Monitora. Gazety powołanej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, żeby oświecać ciemnych Polaków. Przypomnę hasło Monitora z 1765 roku, brzmiące mniej więcej w ten sposób. Komunikacja refleksji rozumniejszych patriotów do mniej rozumnie konwersujących. Czyli ci bardziej rozumni będą tych mniej rozumnych uczyć. No. Hasło oświecenia. Powinniśmy uczyć się od nauczycieli, którzy potrafią otworzyć nasze horyzonty. Ale kto decyduje o tym, że redaktorzy Monitora są mądrzejsi od obywateli, którzy głosują na sejmikach, którzy myślą o dobru Rzeczpospolitej nie mniej intensywnie od redaktorów Monitora? Tu pojawia się problem kryterium oświecenia. Czy jest to tylko kryterium wyższego wykształcenia? Dzisiaj prawie wszyscy są po wyższych studiach. Jak powiedzieć, który z nich ma większe prawo do pouczania tej reszty? I kto ma monopol na prawdę i na wizję co do przyszłości? Tu od razu słyszymy podpowiedź nową, wynikającą z zaawansowania tej, można powiedzieć, dialektyki postępu, a podpowiedź ta brzmi tak nie ma prawdy. Żyjemy w świecie postprawdy, żyjemy w świecie płynnej nowoczesności. Trzeba umieć przez nią płynąć bez żadnych obciążeń, bez żadnych tożsamości. Globalne rynki nie potrzebują żadnej tożsamości, nie potrzebują żadnej prawdy. Globalne rynki potrzebują codziennie wybieranej na nowo, albo nawet co chwila wybieranej na nowo tożsamości, bo tylko wtedy można wmówić nam za pomocą reklamy, że potrzebujemy tego, tamtego jeszcze czegoś innego, kiedy nie mamy żadnego trwałego fundamentu, żadnego trwałego oparcia, które pozwoli nam powiedzieć, tego potrzebuję ale tego już nie potrzebuje. Czy to znaczy, że przeszłość jest ciężarem? Z tej perspektywy tak, jak najbardziej. Wszelka trwała tożsamość wydaje się ciężarem z punktu widzenia ideologii postmodernizmu. Ideologii, w która niekiedy kryje bardzo ciemną przeszłość, którą próbuje się w ten sposób unieważnić. Wymienię jednego z głównych głosicieli tego pojęcia, Zygmunta Baumana, profesora Uniwersytetu w Litz, który przy pomocy koncepcji płynnej ponowoczesności w pewnym sensie dystansuje się od własnej przeszłości jako majora totalitarnej organizacji przestępczej, która zajmowała się zabijaniem ludzi w Polsce po II wojnie światowej, mam na myśli informację wojskową. No cóż, w płynnej ponowoczesności to, co robiliśmy wczoraj, przedwczoraj nie ma żadnego znaczenia. Jesteśmy co dzień kimś innym, co chwilę kimś innym. Ale jedni o tym decydują, jak ten wybór ma być, w jakich ramach ma się układać, a inni mają być tylko bierną masą, która przyjmuje te decyzje jako nieuchronny wyrok historii. I przeciwko temu ludzie zaczęli się buntować. Ci, którym zaczęto mówić, tak jak w Ameryce, że biali mężczyźni, którzy często stracili pracę w wyniku reform wynikających z globalizacji rynku, przeniesienia miejsc pracy do Chin, do Wietnamu, że ci biali mężczyźni są już dzisiaj nikomu niepotrzebnymi białymi śmieciami. Białe śmieci się zbuntowały. Tego określenia się używa white trash w Ameryce w stosunku do wyborców Donalda Trumpa. Co to ma wspólnego z demokracją? Co to ma wspólnego z godnością człowieka? Co to ma wspólnego z często przywoływanymi po stronie elit postępu ideałami socjalistycznymi? Nazywanie tych, którzy gorzej sobie radzą na rynku, śmieciami. Nazywanie współbraci, współobywateli śmieciami. Dlaczego white trash, czyli białe śmieci się zbuntowały? White trash, takiego określenia używa się wobec wyborców Donalda Trumpa. To pogardliwe pojęcie przypomina mi trochę Majakowskiego jednostka, niczym jednostka zerem, ale to zupełnie inny ustrój. No myślę, że jest duża różnica między tymi wizjami, wizją Majakowskiego, a wizją, którą odzwierciedla pogarda dla białych śmieci, czyli dla dużych grup, czasem nawet dla większości społeczeństw, które nie adaptują się dobrze do tej wyimaginowanej postnowoczesności. Otóż dla Majakowskiego układem odniesienia była komunistyczna partia, której wszyscy powinni się podporządkować. Tutaj natomiast ta pogarda dla białych śmieci nie odwołuje się do żadnej jednej partii, tylko do ukrytego założenia, że istnieje elita wybranych ponad podziałami narodowymi, wszelkiego innego typu ludzi, którzy potrafią nadzorować ludzkość. To ludzkie stado, to ludzkie bydło, które nie umie sobą pokierować i tylko ci wybrani Tacy właśnie jak Zygmunt Bauman, inni profesorowie z Harvardu, którzy urządzali dla nas wspólnie z doktorem z Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu, Leninizmu, doktorem Balcerowiczem, reformy relegujące Solidarność na śmietnik historii, że to właśnie za nas będą wybierać tacy fachowcy ścieżki naszego rozwoju, nasze nowe tożsamości albo likwidować będą nasze tożsamości. Otóż to działało do jakiegoś momentu, to założenie, że są fachowcy, którzy poprowadzą nas, ciemniaków, białe śmieci, mocherów w kierunku lepszego jutra. To działało dopóty, dopóki była przekonująca wizja lepszego jutra, choćby opartego na tym postępie materialnym. Ale okazało się, jak śpiewał kiedyś do Kudżawa, że pierniczków nie starczy dla wszystkich, że przyszłość nie obiecuje postępu i wzbogacenia dla wszystkich. Że zamiast rysować dalszy wzrost tej krzywej materialnego dobrobytu, coraz częściej wszystkie prognozy mówią o zatrzymaniu rozwoju gospodarczego, w każdym razie w Europie Zachodniej. To jest szczególnie odczuwalne. I wobec tego ci, którzy już osiągnęli dobrobyt we Francji, w Niemczech, we Włoszech, nie chcą się z nim nikim podzielić. Mówią: chwileczkę, to my nie chcemy nowych ludzi tutaj. My chcemy bronić tego, co jest tego, co osiągnęliśmy, nie chcemy, żeby naszym dzieciom żyło się gorzej niż nam, a już zwłaszcza my sami nie chcemy, żeby nam się gorzej żyło. I ta perspektywa determinuje bunt przeciwko elitom, które mówią im, że trzeba otworzyć się na tę przyszłość, ale ta przyszłość przestała być kusząca, przestała być sympatyczna. Okazało się także to z kolei dla takich krajów jak Polska, Węgry, Czechy, Słowacja... 10 lat czy już 11 lat po wejściu do Unii Europejskiej, że w Unii Europejskiej żyją tacy sami ludzie jak my. Nie są jacyś lepsi, mądrzejsi. Nie jest tak, że te dyrektywy, które przyjmowaliśmy wcześniej z Europy z rozdziawionymi buziami jako wyrocznie opatrzności, że zawsze są słuszne. Okazuje się, że część tych dyrektyw może być po prostu jawnie głupia. Tak samo jak głupie mogą być decyzje polityków podejmowane nad Wisłą. A więc zmieniła się ta relacja poddania dyrektywom płynącym z góry i ten bunt środkowo-wschodnioeuropejskiej peryferii przeciwko starszym braciom w Europie i bunt społeczeństw zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych przeciwko dyrektywom narzucającym lub zmieniającym lub likwidującym tożsamość tych społeczeństw. To wszystko połączyło się w jeden kryzys, kryzys prowadzący do stanu zamknięcia nas w takich dwóch bańkach czy gettach, z których wygrażamy sobie nawzajem. A na ile to jest scenariusz filmu Lot nad kukułczym gniazdem, na ile pokazuje to relacje między pacjentami a personelem szpitala w osobie siostry raczet. Tak przyszła mi do głowy ta metafora, oczywiście genialny film, Milosza Formana pokazuje groźbę zniewolenia w nowej postaci, właśnie nie obozu koncentracyjnego, nie pałki milicyjnej czy karabinu maszynowego, ale w postaci łagodnego terapeuty któremu służy bardziej ostra w swoich zachowaniach siostra czy personel pomocniczy gotowy użyć w razie czego elektrowstrząsów albo zimnego bicza wodnego, żeby uspokoić pacjentów, którzy nie godzą się z leczeniem. W istocie coś takiego zostało wprowadzonego w relacje między elitami, które czują się w prawie nie tylko zarządzać społeczeństwami, ale leczyć społeczeństwa a właśnie owymi społeczeństwami, które z grupy upełnomocnionych wyborców, współobywateli, zostały zredukowane do roli grupy pacjentów, których trzeba wyleczyć z ich fobii, urazów, ze złej pamięci. W ten sposób zbudujemy zintegrowaną Europę, zintegrowany Zachód, zintegrowany lepszy świat, kiedy będziemy to samo myśleli o przeszłości. Według pewnego schematu ideologicznego, który ustalą nasi terapeuci. No, myślę, że absurd tej sytuacji i jednocześnie oczywiste zagrożenie wolności związane z taką sytuacją, kiedy społeczeństwa demokratyczne zostają zamienione w stado pacjentów poddawanych leczeniu przez oświecone elity, na straży których przywilejów i prawa do leczenia stoją sądy, stoją największe media, stoi większość świata akademickiego. Ta relacja doszła do takiego stanu napięcia, że dzisiaj mamy właśnie do czynienia z czymś w rodzaju buntu pacjentów przeciwko personelowi medycznemu, według wolnego człowieka, jakim był nieszczęśnik grany przez. Jacka Nicholsona. To, co robiła siostra Ratched, było zagrożeniem wolności. I tak jak Nicholson w tamtym filmie myśli dzisiaj duża część wyborców Donalda Trumpa, niezależnie od tego, jak zły czy dobry okaże się ten prezydent, to to był głos protestu. Protestu przeciwko elitom. Tak samo jak głosem protestu był głos w referendum włoskim przeciwko premierowi Renzi. Tak samo jak no powiedziałbym, zdmuchnięcie z powierzchni politycznej areny prezydenta Hollanda ugrzęźnięcie, jego poparcia na progu 2%, czy Brexit wcześniej w Wielkiej Brytanii. Niezależnie, powtórzę, od mądrości lub głupoty politycznej tych decyzji. Trzeba je zrozumieć jako odruch buntu przeciwko ciągłemu wmawianiu ludziom, że nie wiedzą właściwie, co dla nich dobre, więc my wam powiemy. Odruch buntu, głos protestu, ale to wszystko nazywa pan wojną domową. Słowo wojna kojarzy się z przelewem krwi, a konflikty, wojny są w ogóle niszczące. Jak żyć, że przypomnę część znanego w Polsce pytania, jak żyć w takich warunkach? Wydaje mi się, że zasadniczo ważny, potrzebny jest wysiłek odbudowywania czegoś, co nazwę trochę niezgrabnie, przestrzenią komunikacji wzajemnej między tymi bańkami, w których jesteśmy pozamykani, czy gettami. Tworzenie takich miejsc, w których będziemy mogli się spotkać, wysłuchać z założeniem, że może 1% z tego, co mówi przedstawiciel drugiej strony jest sensowne. Może przyjmę ten 1%, nawet jeżeli zatrzymam 99% własnych poglądów. Jeżeli nie ma takiego założenia, jeżeli zakładamy, my mamy 100% racji, nie ma mowy o żadnym porozumieniu, po drugiej stronie są szaleńcy, albo zdrajcy, albo niedorozwinięci umysłowo, Albo ludzie złej woli wyłącznie. Myślę, że ta rzeczywistość będzie z każdym rokiem coraz gorsza, coraz trudniejsza, jeżeli nie ograniczymy logiki wojny domowej. Jeżeli nie zaczniemy próbować się między sobą porozumiewać, zmniejszając stopień po stopniu, w skali 100 stopni powiedzmy, w skali Celsjusza tego poziomu wrzenia, który osiągnęła w tej chwili temperatura polityczno-kulturowej walki, jaka odbywa się na świecie. Są siły polityczne, które świadomie wykorzystują tę strukturę wojny domowej w świecie zachodnim dzisiejszym. Tak jak my musimy pamiętać o doświadczeniach naszej polskiej wojny domowej w XVII, XVIII wieku, tego podziału na obóz monitora, i obóz oburzonych przeciwko monitorowi, sarmatów, patriotów. Ktoś skorzystał z tego podziału. Ci, którzy rozebrali Polskę w wieku XVIII. Nasze położenie geopolityczne uczula nas na możliwość wykorzystywania wewnętrznych podziałów przez czynniki zewnętrzne, dla celów wielkich mocarstw. No dzisiaj niewątpliwie Władimir Putin umie doskonale grać na tym instrumencie wojny domowej światowej. Wykorzystuje go by dźwignąć pozycję Rosji, odzyskiwać utracone przez nią wpływy imperialne. Nie bez powodu, chyba czwarty raz z rzędu został wybrany najbardziej wpływowym człowiekiem świata przez Forbesa. Jeżeli nie ograniczymy tej światowej wojny domowej, to ktoś na niej skorzysta. Nie Putin, to Chiny. Nie Chiny, to światowy islam. Czyli przesłanie na nowy rok, dogadać się, otworzyć się, stłuc szkło, które otacza obie bańki. Czy to jest w ogóle możliwe? Bo wspomniał pan o polskich wojnach domowych w przeszłości, ale taka toczy się i teraz. Jak podać rękę, zrozumieć tych, którzy zmienili los wielu pokoleń Polaków po 1945 roku? By zastanowić się nad tym generalnym pytaniem, myślę, że trzeba od razu porzucić nadzieję na to, że stłuczemy te ściany nas dzielące, czy to szkło, które nas oddziela od drugiej strony konfliktu. Możemy co najwyżej próbować wyborować małą dziurkę. Przez którą może uda się usłyszeć, co mówi druga strona Zastanowić nad tym, czy wszystko, co mówi druga strona Jest złe, jest głupie, jest nikczemne, perfidne Myślę, że taka technika bardzo małych kroków Które możemy podejmować w kręgu rodzinnym Od choćby przy świątecznym stole By spróbować nie powiedzieć Nie rozmawiajmy w ogóle o polityce tylko czy jest jakiś obszar w świecie polityki, w którym moglibyśmy próbować się porozumieć? panie profesorze, czy to znaczy, ale... że mamy nie zrelatywizować pani. kwestię odpowiedzialności za zbrodnie? Nie, oczywiście, że nie będziemy się w tych sprawach zgadzać. Próbujmy wtedy trzymać się faktów. Jeżeli ktoś mówi, że dobrze by było, żeby nie przelała się krew w tej polskiej wojnie domowej współczesnej, to oczywiście trzeba popierać gorąco ten postulat i wzywać do tego, by nie prowokować sytuacji, w której do takiego przelewu mogłoby dojść, ale trzeba przypominać też fakty: krew polskiej wojnie domowej się przelała tej najnowszej. Sześć lat temu zamordowany został pracownik biura. Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi, to powinno służyć nam jako otrzeźwienie. Wstrzymujmy się przed zbyt ostrymi słowami, przed zbyt gwałtownymi oskarżeniami, bo widzimy jak one mogą łatwo doprowadzić u kogoś słabszego w kontroli nad swoimi emocjami do zabijania. Niestety już tę granicę przekroczyliśmy, na szczęście, z drugiej strony ktoś może powiedzieć, w niedużej skali. Ale rodzina pana Rosiaka, zamordowanego wtedy, już swojego bliskiego nie odzyska, A więc traktujmy ten podział bardzo poważnie. Nie lekceważmy go, nie udawajmy, że nie ma wojny domowej. Możemy zakrzyknąć, kochajmy się i udawać, że wszystko jest w porządku, bo nie jest w porządku. Przerwałam panu, bo nasuwa mi się takie potoczne powiedzenie, gdzie dwóch Polaków tam... Trzy zdania z natury mamy, nie lubię uogólnień, ale mamy coś takiego w sobie, że musimy postawić na swoim. Nie wiem, czy nowy rok przyniesie taką otwartość na drugiego człowieka i traktowanie go i jego poglądów z pełnym szacunkiem. Ja myślę, że trzeba sobie jedno powtarzać. Na szacunek w momencie, kiedy następuje spotkanie, zasługuje każdy. Drugi człowiek, z którym się spotykamy Natomiast na pewno nie każde poglądy zasługują na szacunek Bo są poglądy, które jawnie prowadzą do zbrodni I nie mam szacunku dla takich poglądów Z pokorą patrzmy na skalę naszych problemów Byśmy nie ulegli wrażeniu, że w Polsce całe zło skoncentrowane Nie pozwoli nam nigdy się między sobą porozumieć Możemy wciąż jeszcze ze sobą rozmawiać Róbmy to, próbujmy nie dajmy sobie wmówić, że Polska jest już stracona, że stracona jest demokracja, że stracony rozum, że stracona przyszłość. Mamy szansę budować tę przyszłość i dla siebie i dla naszych dzieci w normalnej Polsce.